Bajki i baśnie świata O cesarzowiczu zaklętym węża, o jego wiernej rządce, co go po świecie całym szukała, u słońca wichru księżyca pomocy błagała. Baśń serbska Żyła sobie raz cesarzowa na wielkim zamku, chociaż wielkiego u niej na dworze dobra było w brud, Choć w złocie chodziła i srebrze, choć kłaniali się jej wszyscy do stóp. Nie było szczęścia w jej sercu, bowiem dzieci jak nie miała, tak nie miała. Płakała cesarzowa gorzko po nocach, gdy nikt jej widzieć nie mógł. Szlochała, wzdychała, oczy sobie wypłakiwała. Pewnego wieczora, gdy młody księżyc zabłysnął na niebie, wyszła cesarzowa na przechadzkę po pałacowych ogrodach. Wtem przemknął się ścieżką osrebrzoną poświatą miesięczną czarny, lśniący wąż. Krzyknęły dworki przerażone, ale cesarzowa, jedną myślą opanowana, nie zlękła się wcale, tylko uniosła głowę w górę i patrząc na niebo rozjaśnione księżycowym światłem, westchnęła cicho. Ach, bodajbym, choć węża mieć mogła za syna. Wróciła cesarzowa do zamku na swoje piękne pokoje, patrzy, a tu w jej sypialnej komnacie stoi maleńka kołyska z wierzbiny upleciona, a w niej na posłaniu z zielonego mchu leży czarny lśniący wąż ze srebrnym znakiem na głowie, podobnym do sierpa młodego księżyca. Podchodzi cesarzowa bliżej, pochyla się nad kolebką i lekko, leciutęko zaczynają kołysać. A kołysząc śpiewa. Śpi, śpi, mój syneczku, Zesłany przez księżyc, Luli nieboraczku, nic z ludzi, ni węży. Wąż uniósł głowę, na jego czole zalśnił księżycowy sierp i cesarzowa usłyszała słowa, które ludzkim głosem wypowiedział. Przybywam do ciebie z wysoka. Przybywam do ciebie z daleka, oddaję ci się w opiekę, a w zamian ześle ci szczęście, pomyślność dla Twego cesarstwa, potęgę dla twojej korony. Przez lat dwadzieścia hodowała cesarzowa węża, jak syna rodzonego go pielęgnowała. Za cesarzywicza uznać ludowi kazała, złotą koronę na głowę mu włożyła i na tronie posadziła. Gdy wąż ukończył rok dwudziesty, powiedział do cesarzowej Czas mi pojąć żonę, matko. Szukaj mi narzeczonej wśród panien dworskich. Ach, mój synku, wężyku mój najmilszy, skądże ja ci żony wezmę? Przecież żadna panna cię nie zechce. Każda ze strachu przed tobą ucieknie. Nie martw się, matko. Jutro, skoro świt, wyjdę na ścieżkę w ogrodzie. Tam przyjdzie moja przyszła narzeczona. Jakoż na zajutrz, wczesnym rankiem, wypał wąż na trawę i wyciągnął się w poprzek ścieżki. Właśnie nadchodziła od strony zamku śliczna panna, szlachetnego rodu, ale uboga, sierota bez ojca i matki, wyzuta ze swych majątności przez złych ludzi. Cesarzowa przygarnęła ją z łaski na zamek i swą dwórką uczyniła. Syknął no wąż, gibkie sprężyste ciało w górę wznosi jak do skoku. Kołysze głową na boki, srebrnym sierpem na czole błyska i zielonymi oczami w pannę się wpatruje. Odskoczyło dziewczę jak oparzone, krzyknęło, za serce się chwyciło. Słania się biedne ze strachu, ledwie nie mdleje. Wtem słyszy nad sobą głos. Łagodny, miły. Nie bój się, śliczna panienko. Krzywdy ci żadnej nie wyrządzę. Jestem cały na twoje rozkazy, czego tylko zapragniesz, wnet spełnię z radością. Otwiera pan na oczy, a tu przed nim stoi panicz młody, piękny, jak królewicz spajki. W srebrnej opasce na czole, ze srebrnym mieczekiem u pasa. Kłania się grzecznie i mówi. Czekam na Ciebie od dawna. Tyś mi od losu przeznaczona. Bez Ciebie nie ma dla mnie szczęścia na ziemi. Czy chcesz moją żoną zostać i Cesarzówną się zwać? W Tobie cała ma nadzieja. Tyś jest w mocy zdjąć ze mnie czar zły i na zawsze ludzką postać mi przywrócić. Błagam Cię na kolanach, nie odpychaj mnie. Nie odrzucaj próśb moich i mojej miłości. Czekam z ust Twoich wyroku. Szczęście mi on przyniesie lub pogrąży mnie w rozpaczy. Taki czar był w jego głosie, w jego oczach taki żar, takie błaganie, że nim się dziewczę opamiętało, a już pierścień narzeczeński na serdecznym palcu miało. A gdy to się stało, zniknął młody rycerz i na jego miejscu pojawił się znów czarny wąż. Cesarzowa, gdy się o tym dowiedziała, śmiała się z radości i płakała, swą przyszłą synową klejnotami obsypała i złotem i na wsze strony świata wieść o ześlubinach cesarzewicza rozesłać kazała. Na weselu goście jedli i pili, szczęścia młodej parze życzyli, ale gdy tylko małżonkowie nowo poślubieni do swych komnat odeszli, wnet się wszyscy rozjechali cichcem, milczkiem, ze strachu się oglądając na boki i do siebie pokryjomu szepcząc, że to sprawy są jakieś nieczyste. Pannę ludzkiego rodu zawęża wydawać słyszane to rzeczy? Ale bali się głośno o tym gadać, bo cesarzowa moc miała straszną. Chodziły o niej słuchy, że zaczarować może, gdy na kogoś złość poweźmie. Potrafi człowieka w osła zamienić lub świnie. Lepiej tedy nie wchodzić jej w drogę. Tymczasem młodziutka żona co dzień się zdaje piękniejsza. Wesoła jest, roześmiana, szczęściem cała promienieje. Dziwię się ludziska, zachodzą w głowę. Czary w tym jakoweś się kryją? Sama świekra cesarzowa czuje w tym jakąś tajemnicę i synową rozpytuje o węża małżonka. Jestem najszczęśliwszą z żon, mówi w synowa. Mój mąż zwierza się jej w tajemnicy. W nocy zrzuca skórę węża i staje się świetnym rycerzem przy blasku jego piękności i bledną królewicze na calutkim świecie, czoło ma opromienione srebrzystym sierpem migocącym w ciemności, oczy jak dwa słońca gorące postać smuką jak to pola a gibką jak trzcina. Słucha cesarzowa i serce jej rośnie z radości i dumy. Wtem jakaś myśl ją napadła. Słuchaj mnie uważnie, mówi cesarzowa do synowej. Gdy dziś w nocy twój mąż skórę wężową zrzuci, by przybrać postać ludzką, ty ją zwiń ukradkiem i przynieś ją do mnie, a ja tak uczynię, że on już nigdy węża się na powrót nie przeistoczy i na zawsze pozostanie w ludzkiej postaci. Gdy noc nastała, uczyniła synowa, jak jej świekra rozkazała, pochwyciła cesarzową skórę wężową i w ogień ją wrzuciła, by syn już nigdy jej przywdziać nie mógł. Zaledwie się skóra dopaliła w ogniu, w uśpionym cichym zamku dał się słyszeć jęk bolesny. – To głos mojego męża – zawołała młoda żona z przerażeniem i razem z cesarzową pobiegła do sypialni. Tu znalazły cesarzewicza, bez kropli krwi w twarzy, bladego jak miesiąc na niebie. Cożeście mi uczyniły, matko i żono? Jeszcze trzy noce by minęły i zły czar sam by nade mną moc stracił. A teraz mnie już nie zobaczycie na zamku. Muszę odejść daleko, wysoko, gdzie ludzki wzrok mnie nie dojrzy. Zapłakała cesarzowa matka, zaszlochała żałośnie żona młoda. Przyszczaj mnie, mój mężu Luby. Ja bez ciebie żyć nie chcę na świecie. Zawodziła łzami zalana. Powiedz, że cię jeszcze zobaczę. Wszak dzieciątko twoje noszę pod sercem. Jedno tylko może jeszcze nas uratować. Życzę rycerz ze smutkiem, a oblicze ma coraz bielsze, coraz bledsze. Gdyby szukać mnie, zechciała po świecie. Lecz nie w złotej karecie jeżdżąc, ani konno, ni na mule, ni ośle ale pieszo w żelaznych na stopach trzewiczkach, podpierając się kijem żelaznym. Bycie mężu nie utracić na zawsze, na kolanach szukać ciebie gotowam na ziemi i w niebie. Nie prędzej mnie, żoną najmilsza, odnajdziesz, nim nie zedrzesz trzewików z żelaza, nim laseczki żelaznej nie złamiesz, a nie prędzej urodzisz synaczka, nim cię prawym ramieniem nie obejmę. Powiedział rycerz i znikł im sprzed oczu. Załamała cesarzowa dłonie, zapłakała synowa z rozpaczy. Świtem rankiem młoda żona poszła do kowala. Zrób mi, mówi, trzewiczki z żelaza i żelazny wykuj mi też kostur. Muszę chodzić światami samotna, szukać męża, co mu go utraciła. Chodzi żona młoda po ziemi, zimą, latem wędruje przed siebie, wszędzie pyta o męża miłego. Ale nikt go na świecie nie widział i nikt o nim nie słyszał na świecie. Błądzi biedna wśród ciemnego lasu, na górę wysoką się wspina. Wreszcie zaszła do mieszkania słońca. Staje w progu i nisko się kłania przed staruszką zgarbioną. Jak jabłuszko zwiędłe pomarszczoną, ale czerstwą jeszcze żwawą. Była to Matka Słońca. Właśnie gołymi rękami rozgarniała żar na piecu. Widząc to, młoda wędrowniczka rzuciła się ku niej żywo, oddarła rąbek swego płaszcza i owinęła dłonie staruszki, by sobie, aby krzywdy nie zrobiła. Rozczuliła się Matka Słońca i pyta głosem łaskawym: Coś cię tu do nas sprowadza, rajska duszyczko? Męża szukam po świecie. Młoda jej odpowie. Zły czar go w węża zamienił. Cesarzowa moja świekra go jak syna hodowała. Nocą on ludzką postać przybierał. Rycerzem był dzielnym, że cudniejszego nie znaleźć. Lecz we dnie znów się w skórę wężową musiał przeoblekać. Już tylko trzy noce dzieliły go od wyzwolenia z zaklęcia. Gdyby nie nasza niecierpliwość, byłby został na zawsze człowiekiem i, Nigdy bym go już nie straciła, że za radą cesarzowej świekry zabrałam mu nocą wężową skórę. Cesarzowa ją spaliła. od i stało się nieszczęście. Mąż mój zniknąć musiał z zamku, ja zaś nie prędzej go odnajdę, nim trzewiczków żelaznych nie zedrę, nim kostura żelaznego nie złamie. Powiedz, że mi, matko słońca, gdzie mój najmilszy? Czyś go tu nie widziała na górze, na czole ma znak miesiąca, oczy blaskiem migocące. Drugiego takiego nie masz na calutkim świecie. Nie widziałam mu ja męża twojego, ale nie matw się. Wróci mój syn, słońce, tylko zapytamy. On wszystko widzi, musiał jego gdzieś dostrzec z nieba. Tymczasem ogrze się przy ogniu, Zjemnięta widzę, jesteś w srodze. Bóg głora chłód bierze pod wieczór. – Wytchnij, że tutaj nieboże, podjedz sobie, popij mleka świeżego, sił nabierz. Poczciwa staruszka matka słońca iła się krzątać. Jadła przyniosła biednej wędrowniczce, mleka dzbanek przed nią podstawiła, chleba skipkę położyła. Wtem szum jakiś dał się słyszeć za okienkiem chaty. – Schowaj się teraz prędko – rzeczy staruszka i wiedzie swego gościa do komory. Wraca mój synaczek, słońce. Coś on dzisiaj widać zakniewany na chmurska obrzydła, a i zmęczony być musi po całym dniu drogi. Więc lepiej mu się na oczy tak od razu nie pokazuj. Dopiero jak podje sobie popije, wypocznie po trudach, dam ci znak. Wtedy wyjdź stąd śmiało i sama go o męża pytaj. Tymczasem siedź tu w ukryciu i ani mrumro, bo źle będzie z tobą. Przyłożyła staruszka palc do ust i ledwie drzwi komórki zdążyła zamknąć, gdy złote światło izbę zalało. I w progu stanęło słońce potężne, jaśniejące, z koroną promieni na czole. – Witaj, matko! – zawołało gromkim głosem. – Kto to u ciebie? czuję w rajską duszę. – E, synku, przewidziało ci się widać, nikogo u mnie nie było. Odparła dobra staruszka, ale że to ukrywać przed synem niczego nie była zwyczajna, więc się zająknęła i raz po raz na komorę spoglądała z niepokojem. Szczęściem syn jej nic nie zauważył, bo głodny był wielce i zdrożony. Czym prędzej więc zabrał się do jadła i napoju. Kiedy już sobie podjadł jak należy, mówi mu matka z uśmiechem. – Teraz ci prawdę powiem, synku. Przyszła do nas duszyczka rajska – Czeka na ciebie w komorze. Od razu to wiedział, matko mówi syn słońce. Jakże wyjdzie do mnie z komory, to ci nie skrzywdzę, biedaczki. Wyszła biedna wędrowniczka w żelaznych trzewiczkach, z żelaznym kosturem w ręce. Do nóg się słońcu pochyla niziutko, niżuteńko za kolana je obejmuje i prosi. Powiedz mi, słoneczko jasne, czyś nie widziało gdzie w świecie mojego męża miłego? Nie widziałem go nigdzie na ziemi, ale ja przecie tylko we dnie po niebie wędruję. Dam ci radę, idź do wichru, on wieje i dniem i nocą zapytaj, czy nie widział gdzieś w ciemności twojego męża, co zaginął w świecie pokłoniła się pięknie biedna wędrowniczka, podziękowała matce słońca za gościnę, kostur w ręce wzięła i do wyjścia zmierza. Weź, że dziecko ode mnie na pamiątkę te dary, rzecze matka słońca i wręcza jej na pożegnanie złotą kądziel, złote wrzeciono i wiązkę lnu złocistego. Tak obdarowana poszła nieboraczka w drogę do siedziby wiatru. Tam na progu małej chatki stara matka wiatru z uśmiechem ją wita. Skąd ty tutaj? Po co wędrujesz rajska duszyczko? Wędrowniczka staruszkę pięknie pozdrawia, w rękę całuje i o pomoc błaga, o wstawienictwo u syna. O, o co chcesz prosić mojego synaczka? Pyta matka wiatru dobrotliwie. Opowiedziała jej całą swoją historię, jako to męża rodzonego szuka, nad którym zły czar ma władzę jako już żelazne trzewiczki w drodze zdarła, bez wytchnienia po świecie chodząc, jako na ostatku do słońca trafiła, które je tutaj przysłało. Nakarmiła ją dobra gospodyni, napoiła, a potem w komorze ją ukryła i rzeczy. Czekaj tutaj, póki cię nie zawołam. Gdyby cię mój syn bez uprzedzenia zobaczył, mógłby cię zdmuchnąć ze świata jak świeczkę. Wrócił wiatr, spracowany do chaty. Skrzydła ogromne złożył, podjadł sobie zdrowo, popił, pasa popuścił i na łożu legła. Podsapnąć przed nową robotą. Wiesz, syneczku, mówi matka, gościa mamy w chacie. Wiem, brzecze wiatr, Widziałem, jak tu szła duszyczka rajska. Przed tobą nic się nie skryje, synku ucieszyła się staruszka. Zaraz tu ją sprowadzę. Prośbę ma do ciebie. Może jej pomożesz? Nie bodzę. Męża odnaleźć. Wyprowadza matka wiatru młodą wędrowniczkę z komory i do izby paradnej ją wiedzie. A ona pokłoniła się nisko wiatrowi i pyta, zali nie widział, gdzie w świecie jej ukochanego. Widziałam go nie tak dawno, mówi wiatr. Jechał w orszaku jakiejś potężnej władczyni, Niewesoły był, markotny, choć pani jego łaskawie z nim mówiła i kazała mu obok swej karety jechać, ale teraz nie wiem, co się z nim dzieje, ani w jakiej światostronie przebywa, bo mi z oczu zniknął za wielką górą. Zasmuciła się nieszczęsna żona na te słowa, z oczu łzy jej się potoczyły po bladym policzku, widząc to wiatr pogładził ją po złotych włosach i rzekł miłościwie. Nie martw się rajska duszyczko. Wskaże ci drogę do księżyca. On z pewnością widział twojego męża, więc ci doń drogę wskaże. Podziękowała wędrowniczka Wichrowi, pięknie ręce Wichrowej matki ucałowała, a potem kostur żelazny chwyta i do odejścia się zbiera. Matka wiatru na pożegnanie darowała jej złote krosienka z czołkiem i przędzę złotą a wiatr, wskazując skrzydłem olbrzymią górę, rzekł – Idź wciąż przed siebie, na zachód, kieruj się tam, gdzie ta góra się wznosi. Musisz się wspiąć na sami szczyt. Po drugiej stronie na stoku leży domostwo księżyca. Idzie żona wędrowniczka, idzie, idzie trzewiczkami żelaznymi po głazach stuka, kosturem żelaznym się podpiera. Ciężko było na stromą górę się wedrzeć, pot jej oczy zalewał. W piersiach oddechu nie stało. Na koniec stanęła na wierzchołku i zaczęła się rozglądać na oku. Widzi z dala na stoku bielujący wśród zieleni dom księżyca. Jakby nowe siły w nią wstąpiły. Szybko zbiega w dół ze szczytu i po chwili w jasnych progach staje. Wyszła na próg matka księżyca nieznajomą dobrym słowem wita. – Bywaj, że mi rajska duszyczko, co cię tu do nas sprowadza? – opowiedziała jej wędrowniczka swe żałosne dzieje. Wszystko jej rzekła, jak to świat cały już stopami własnymi obeszła. U słońca była i u wichru, męża swego szukając. Jak to wiatr ją tu posłał i drogę jej wskazał. Hmm. – Biednaś ty, jedna rajska duszyczko – użaliła się nad nią matka księżyca. Rada bym ci nieba przychylić, tylko widzisz, syn mój, nie powiem serce ma dobra, ale prędki jest gniewliwy, a jak chmury go rozgniewają, to i nie przystąp do niego. Lepiej więc będzie, jak cię przed nim na razie ukryję w komorze, a sama w przódy wybadam co i jak, by w chwili sposobnej mu słówko za tobą szepnąć. Tymczasem, czym chata, bogata, tym rada. Siadaj tu za stołem, podjedz sobie, głodność pewnie. Nakarmiła matka księżyca biedną wędrowniczkę, napoiła, a potem w komorze ją ukryła. Sama zaś na powrót syna czeka. Nagle szum dał się słyszeć za oknem. Jasność się zrobiła w chacie ogromna i do izby wkroczył księżyc we własnej postaci. Wielki był. Głową sięgał po wały. Srebrną miał brodę i białe wąsy. Ledwo wszedł, rozejrzał się po kątach i zawołał wielkim głosem. Matko, ktoś to był. Czuje w chacie rajską duszę. Eee, eh, zdajecie się, synku. Choć nikogo w izbie nie ma. Uśmiecha się matka i koło stołu się krząta jak gdyby nic. A tylko co chwila na komorę zerka. Usiadł księżyc za stołem, pod otar z czoła i westchnął głęboko. Eee, mm, uff, spracowanym gdzieś setnie. Ciężką noc miałem, nad morzem szalały orkany, w górach lawiny spadały, na pustyniach burze piaskowe. Jedz, synku, jedz na zdrowie – mówiła matka i stawia przed nim dymiącą miskę, chleba bochen, wina dzban. A kiedy księżyc zdrowo sobie podjadł i złotym winem popił, przystępuje doń i rzeczy. Wiesz, synku, kto tam siedzi w komorze? Wiem, że ktoś tu obcy jest i czekam, aż mi zechcesz powiedzieć, kto tu do nas zawitał. Odparł z uśmiechem dobrodusznym na szerokiej twarzy. Piedaczka, żona, którą mąż musiał opuścić opowiada matka, bo władze mają nad nim jakoweś czary, którego węża zamieniły, a ona go szuka po calutkiej ziemi. Była już u słońca, wiatru się rozpytywała i on właśnie ją do ciebie przysłał, synku. Czy wiesz, że ona nieborządko w swych wędrówkach, żelazne trzewiczki już niemal do szczętu zdarła, na nogach i żelazny kostór nadłamała, chodząc po skałach, głazach i bezdrożach? Żal mi tej biedaczki serdecznie, może byś jej pomógł? Mój drogi, gdzie ona? Niechaj tu stanie przede mną. Toć krzywdy jej żadnej nie wyrządzę. A może jej w czym pomogę? Rzecze Księżyc dobrotliwie i brodę srebrną gładzi. Wyprowadza matka Księżyca piękną wędrowniczkę z komory i do syna wiedzie. Hmm, tyś jest żoną cesarzewicza węża zaczarowanego. Zawołał Księżyc na jej widok. Opowiedz, że mi co się stało, a mu wszystko po porządku. toś on mój pobratymiec daleki. W jego rodzinie płynie nasza księżycowa krew. Czekaj, na, no czekaj. Czy miał on znak sierpa na czole? Miał, mój panie. Miał, mój jasny panie, miał. Woła żona cesarzewicza, a głos jej drży ze wzruszenia. Tedy on ci jest, nie kto inny. Rzeczy księżyc rozpromieniony uśmiecha się od ucha do ucha. Czyś go widział, jasny panie, gdzieś we świecie? żona bez tchu, bo nadzieję radosna ponosi. Jakże, widziałem, widziałem i to nieraz go widziałem. Miałem nawet zamiar się dłużej zatrzymać nad jego pałacem, ale czasu nigdy nie miał, zawsze m w drodze. Wszędzie na mnie czekają i morze i oceany, bo beze mnie by przypływu i odpływu nie miały i żeglarze po głębinach pływający i wędrowcy po pustyniach zagubieni. To on w pałacu mieszka? No jakże. W pięknym pałacu na Wysokiej Górze. Jest mocy potężnej władczyni, wróżki. Tej samej, co go ongi zaczarowała i przemieniła węża. Kiedyście mu skórę wężową spaliły, musiała wracać do prześladowczyni. Ona mu dała wypić napój zapomnienia i teraz on już nie pamięta ani o swojej matce przybranej, cesarzowej, nie o tobie, swojej prawowitej żonie. Zapłakała biedna żona z żalu, słysząc te wieści, ale zebrała swe siły. Żelazne, starte już na dróg tysiącu, trzewiczki na stopy wzuła. Kostur żelazny w dłoń chwyciła i rzekła. Żegnajcie mi, matko księżycowa, i ty, jasny dobry panie, dzięki wam za gościnę. Ja już muszę iść w dalszą drogę do mego męża miłego. Nie uwierzę, że o mnie zapomniał, póki się sama nie przekonam o tym. Powiedzcie mi tylko, gdzie, w której stronie świata wznosi się pałac złej wróżki, co więzi mego ukochanego. Idź naprzód tą ścieżką w dół nieboskłonu, po stoku, aż znajdziesz się na szczycie Zielonej Ziemskiej Góry. Tam mieszka wróżka ze swym mężem, rzekł księżyc, wyprowadziwszy ją na próg domu. A matka księżycowa dała jej na pożegnanie złotą kurę z kurczętami. I znów poszła biedna wędrowniczka przed siebie w żelaznych trzewikach, kosturem się żelaznym podpierając. Długo tak wędrowała w znoju i trudzie, aż na koniec żelazne trzewiki jej się zdarły niemal do cna. A kostur pękł na dwoje, o jakiś głaz uderzony. Usiadła pod skałą wysoką i żewnie płacze, ten widzi przez łzy, że to nie skała, lecz mur pałacowy, wysoki, zębaty i groźny. To pewnie złej wróżki mieszkanie, pomyślała wędrowniczka. Łzy rąbkiem szaty osusza, wyciąga kądziel złotą i len pozłocisty. Prząść zaczyna pracowicie, a wciąż na blanki zamkowe w górę spogląda. Nadeszła Piękna, zła wróżka stanęła na murach i aż krzyknęła z podziwu na widok złotej kądzieli i przędziwa złotego. Sprzedaj mi swoją kądziel i przędziwo, mówi do żony wędrowniczki. Za nic nie sprzedam, nie oddam nikomu. Dam ci dużo grosiwa, nie pożałujesz, namawia wróżka, bo aż jej się oczy świecą do kądzieli złotej. Nie chcę ni złota, ni srebra. Za żadne skarby świata nie sprzedam mojej kądzieli. A czego byś chciała za nią? Powiedz tylko. Wszystko spełnię co do joty. Nastaje wróżka. O pani z wysokiego zamku, odpowie nieszczęsna. Oddam ci ją, gdy mi pozwolisz jedną nockę czuwać w komnacie cesarzywicza. Dziwuje się wróżka, skąd tej tejże braczce, w zdartych butach, w łachmanach na grzbiecie, takie życzenie do głowy przyjść mogło, ale tak bardzo złota kądziel jej wpadła w oko, że się zgodziła. Lecz, że była mądra z niej wiedźma, więc na wszelki wypadek dała cesarzewiczowi napój usypiający, żeby spał przez ludzką noc. O świecie Bożym niewiedzący! Raz tylko o północy ocknął się na moment i szept jakiś żałosny usłyszał, ale za chwilę zapadł na powrót w sen mocny. A właśnie wtedy szeptała mu w ucho jego biedna żona wędrowniczka, na los swój twardy się żaliła, o swym szukaniu krwawym mu opowiadała. O tym, jak żelazne trzewiczki zdarła i kostur z żelaza złamała w drodze, nim go tu, w pięknym pałacu złej wróżki znalazła. Nazajutrz rano siadła pod murem zamku i wyciągnęła złote krosienka. Przędziwo złote rozsnuła i tkać zaczęła. Zobaczyła to z góry zła wróżka i aż jej się oczy zapaliły na widok złotych krosienek. Sprzedaj mi je, dam ci za nie pełny trzostu katów. Nie sprzedam ja mych krosienek za żadne pieniądze, ale gdy mi pozwolisz jeszcze jedną nockę czuwać w komnacie cesarzewicza, to ci je oddam za darmo wraz ze złotym czułenkiem i przędzą złotą. Zgodziła się na to piękna czarownica i znów Cesarzewiczowi ziół usypiających naważyła, że spał jak zabity. Tylko raz o północku przebudził się nagle i usłyszał jakiś cichy ni to płacz, ni to jęk żałosny, ale po chwili znów zasnął głęboko rankiem siadła biedna żona wędrowniczka na podwórcu zamkowym i wypuściła złotą kurkę z kurczętami. Rozbiegły się kurczątka po całym dziedzińcu jak złote kuleczki. A kura kwocze nad nimi troskliwie, a puszy się, a na dyma dumna jak paw. Koko, ko, ko, jam nie byle kto, jam z księżyca aż, tam był kurnik nasz, koko, ko, ko. Patrzy czarownica na złotą kwoczkę, na puszyste kurczątka spogląda i taką ma na nie chętkę, że cały pałac by za nie oddała. Sprzedaj mi tę złotą kwoczkę z kurczętami, mówi, nie pożałujesz. Za żadne skarby świata jej nie oddam, chyba, że mi pozwolisz jeszcze jedną nockę czuwać przy cesarzewiczu. Zgodziła się piękna wiedźma na ten warunek, byle mieć kwoczkę złotą i kurczęta na własność. Gdy wieczór nadszedł, Cesarzewicz wzywa do komnaty sypialnej swego sługę i surowo napomina. Złyście sługa, nie dbasz o sen swego pana, już drugą noc budzą mnie o północy jakoweś szepty czy płacze. Gdy i dziś w nocy mnie coś będzie niepokoić, nie minie kara. Biedny sługa, przelękniony, upadł na kolana przed Cesarzewiczem i wszystko mu wyznał. Mówiąc, jak już dwukrotnie pani zamku kazała mu podawać cesarzowiczowi napój usypiający, jako później nocą wchodziła do jego sypialni żebraczka jakowaś i czuwała bezsennie przy jego łożu, szepcząc i płacząc żałośnie. Usłyszawszy to, Cesarzewicz zdumiał się wielce. I już miał pytać, co by to znaczyć miało, ale jakieś dalekie wspomnienie, jakaś myśl nagła go olśniła i rozświetliła na chwilę ciemności, w jakich całe poprzednie życie zatopiła piękna i zła wiedźma. Nic jej przeto nie mówiąc, ją się dosnął układać w swej komnacie, ale gdy stary sługa wniósł puchar wina przysłany przez panią zamku, Cesarzewicz nie tknął napoju. Noc już była ciemna, gdy posłyszał cichy szelest pod drzwiami i po chwili do komnaty weszła jakaś żebraczka, stukając żelaznymi trzewiczkami i nachyliła się nad jego łożem, szepcząc. Tyżeś mój miłowany, tyżeś to mój ulubiony. Światy całe zwędrowałam, żelazne trzewiczki zdarłam. Kostur żelazny złamałam, mu słońca była mu wichr, księżyca prosiłam pomocy, aż na koniec Cię znalazłam w pysznym pałacu u boku pięknej Pani. Jakżeś mógł o mnie zapomnieć, o swej ślubnej żonie, co Ci dziecię miała zrodzić, synaczka, dziedzica cesarskiej korony. Trzecią noc przychodzę do Ciebie i żale się na swój los krwawy, a Ty śpisz, mężu, skarg moich nie słuchasz. Na dźwięk jej głosu ognie uderzyły na twarz cesarzewicza, a gdy usłyszał jej słowa, nagle przypomniał sobie wszystko, co się było wydarzyło na dworze cesarzowej matki. Zerwał się z łoża i wykrzyknął z głębi piersi. O żono moja umiłowana, teraz cię poznaję. Teraz wszystko już pamiętam. Zły czar, który na mnie rzuciła piękna wiedźma. Władczyni tego pałacu nie ma już nade mną władzy. Jestem wolny. Na zawsze już pozostanę w ludzkiej postaci. Już mi nie grozi przemiana węża oślizgłego. Tyś to sprawiła, ukochana moja żono. Twoja to gorąca miłość, co się trudów żadnych nim mąk nie przelękła. Wyzwoliła mnie z zaklęcia. To mówiąc, cesarzewicz padł do nóg swej wiernej żony wędrowniczki i ją całować krwawe rany na jej stopach. Startych o twarde żelazo. Upejmij mnie swym prawym ramieniem. Jakieś mi ongi przy pożegnaniu powiedział. Rzecz do niej żona, drżąca ze szczęścia i radości. Objął ją prawym ramieniem, do piersi przytulił. W tej samej chwili szum jakiś dał się słyszeć w pałacu, a potem huk, jak stu gromów. To zła wiedźma wyleciała kominem w powietrze, bo już nigdy tu nie wrócić. Odtąd żył Cesarzewicz ze swoją wierną żoną szczęśliwie i długo. Chłopczyka mieli ślicznego, jak malowanie. Cesarzowa matka przyjechała do nich ze stolicy i cieszyła się swym synem cudownie odnalezionym, synową kochaną i wnukiem, dziedzicem korony. Na pamiątkę swej długiej wędrówki Zachowała wierna żona żelazne trzewiczki o podeszwach do cna zdartych i na pół przełamany kosur z żelaza. A w swej sali zamkowej, nieopodal tronu, ustawiła złotą kądziel i złote krosienka. Od czasu do czasu przy nich zasiadała prząść i tkać. I z okien wysokich spoglądała na dziedziniec zamkowy, gdzie złota kwoczka swoje kurczątka złote wiodła. Gdacząc dumnie swoje koko-ko, ko, ko. jam nie byle kto, jam z księżyca aż, tam był kurnik nasz. Koko-ko. Koniec. Ko. Ko